3 stycznia 1920 roku. Wschodnia granica Polski nadal w ogniu. Polskie i łotewskie wojska odzyskały z rąk Sowietów miasto i twierdze Dyneburg, byłą stolicę Inflant Polskich. Ważny węzeł komunikacyjny, posiadający połączenia m.in. z Petersburgiem, Rygą i Wilnem. Wywiad informował, że bolszewicy szykowali się do szeroko zakrojonej ofensywy na końcu kwietnia 1920 roku. Jej plan przedstawił naczelny dowódca Armii Czerwonej, Sergiusz Kamieniew. Oficjalnie Rosja sowiecka prowadziła akcję propagandową na arenie międzynarodowej, jakoby dążyła do rokowań pokojowych z Polską. W związku z wejściem w życie traktatu wersalskiego rozpoczęła działalność Liga Narodów, a w Polsce generał Józef Haller ze swoim wojskiem przejął od Niemców Pomorze. 10 lutego dokonał aktu zaślubin z morzem, rzucając symboliczny pierścień do Zatoki Puckiej. Nadal niepewna sytuacja Górnego Śląska, Warmii i Mazur. W Warszawie Józef Piłsudski, który już niebawem zostanie pierwszym marszałkiem Polski, rozmawiał z przedstawicielami rosyjskiej emigracji. Proponował wsparcie dla sił antybolszewickich, oczekując w zamian uznania prawa do odłączenia się od Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Minister Spraw Zagranicznych Stanisław Patek prowadził nic nieprzynoszące rokowania z Finlandią, Łotwą, Rumunią i Ukrainą Petlury w sprawie wspólnego działania przeciwko Rosji bolszewickiej. Ponadto zaproponował Sowietom rozmowy pokojowe, tu też bez sukcesu. 17 kwietnia marszałek zdecydował o natarciu na Ukrainę, które miało wyprzedzić planowany atak bolszewików. Dziś o sytuacji w Polsce w styczniu, lutym, marcu, kwietniu 1920 roku. Historia Żywa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 Dorota Truszczak, witam pana profesora. Robi się coraz goręcej. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, robi się coraz goręcej. Jakby mówimy pan profesor. O roku 2020, ale. Tak, tak, ale tak, mówimy o. Te roku... temperatury są niskie, jeszcze tak. bardzo niskie, nawet za to kapucka jest zamarznięta w momencie zaślubin Polski z morzem. Ale jakby pan profesor określił sytuację, w jakiej była Polska na początku 1920 roku? Jednym słowem, niepewno. To chyba najbardziej charakteryzowało sytuację geopolityczną dyplomatyczną, militarną i do pewnego stopnia także społeczną w Polsce w tym czasie. Oczywiście społeczeństwo było zmęczone latami wojny, okupacji i w większości, niewątpliwie tej, która była reprezentowana w Sejmie, przeważały nastroje, by już nie walczyć dalej, by już cieszyć się po prostu odzyskaną niepodległością. Niestety z punktu widzenia tych, którzy znali lepiej Ową sytuację międzynarodową, strategiczną, przedwczesna była jeszcze taka właśnie euforia związana z odzyskaną niepodległością, bo wciąż była ona zagrożona. Z jednej strony chodziło oczywiście o szykującą się ofensywę bolszewicką. Ona nie musiała koniecznie spaść od razu. W roku 1920, na samym jego początku, bolszewicy Mieli swobodę, jeśli można tak powiedzieć, planowania strategicznego wynikającą z prostego faktu. Ich siły rosnąć musiały znacznie szybciej niż siły polskie. W momencie, kiedy bolszewicy wygrywają ostatecznie wojnę domową w Rosji, wiadomo, że dysponują potencjałem wielokrotnie większym niż potencjał Polski. Podobnie potencjał niemiecki, lekko tylko uszczuplony w wyniku pierwszej wojny światowej, nie został w żaden sposób obezwładniony. A więc Polska chcąc umocnić swoje miejsce na mapie, musiała się liczyć z tym, że trzeba będzie w jakiś sposób odepchnąć możliwość uderzenia ze wschodu, czy w jeszcze większym stopniu groźne dla Polski połączenie sił grożących w Polsce i ze wschodu i z zachodu, to znaczy ze strony Rosji sowieckiej i Niemiec. Otóż właśnie w tych okolicznościach Józef Piłsudski myślał o wyjściu z tego strategicznego dylematu. I próbował no z jednej strony właśnie negocjacji z tymi sąsiadami, którzy mogli odczuwać podobnie jak Polska zagrożenie potencjalną sowiecką agresją. A więc z krajami bałtyckimi, nowo utworzonymi, Łotwą, Estonią, Finlandią. Tutaj głównym jego negocjatorem był Leon Wasilewski, pierwszy minister spraw zagranicznych Polski niepodległej. Główny specjalista, jeśli można tak powiedzieć, w obozie Piłsudskiego od spraw narodowościowych w Europie Wschodniej. Ale nawet tak utalentowanemu i pełnemu dobrej woli negocjatorowi jak Wasilewski nie mogło się udać to zadanie, albowiem z jednej strony bolszewicy w jakiś sposób także potrafili skutecznie oddziaływać na małe, skazane właściwie na dobrą lub złą wolę Moskwy, w tym przypadku Czerwonej Moskwy, państwa bałtyckie. I bolszewicy przekonali Estonię, że oferują jej pokój Oczywiście Lenin szczerze o tym mówił na jednym ze zjazdów rad delegatów robotniczych i żołnierskich, czyli sowietów, właśnie na początku roku 20, mówiąc, że oczywiście warto teraz zaoferować pokój maleńkim republikom bałtyckim, bo będzie to jakby wizytówka naszej propagandy pokojowej, a połkniemy te małe kraje w dowolnym momencie, kiedy tylko zechcemy. Niemniej Estonia zgodziła się na te propozycje pokojowe bolszewickie i 2 lutego pokój z bolszewikami zawarła, a więc już wyrwane było jedno państwo z tego ogniwa potencjalnych nadbałtyckich sojuszników Polski. Co ważniejsze może jeszcze, kraje nadbałtyckie oglądały się przede wszystkim na Wielką Brytanię, szukając zabezpieczenia swojego bytu, a premier brytyjski David Lloyd George, jak o tym już krótko wspominaliśmy w czasie naszej poprzedniej rozmowy, Nastawiony był konsekwentnie od końca roku XIX na porozumienie z Rosją Czerwoną i namawiał wobec tego polityków, przywódców państw nadbałtyckich, by ci także szukali zgody porozumienia z Rosją Czerwoną, a więc i z tej strony jakby politycy krajów nadbałtyckich nie mieli zachęty, mówiąc delikatnie, do porozumienia z Polską, porozumienia obronnego przeciw bolszewikom. No i był problem najbardziej kluczowy tutaj, czyli Litwa. Litwa nie pogodziła się z utratą Wilna na rzecz Polski i była gotowa sprzymierzyć się z każdym, choćby z samym diabłem, a więc także z Leninem, byle tylko oderwać Wilno od Polski. Nawet jeśli ceną miałoby być całkowite podporządkowanie Litwy Sowietom. Rzeczywiście taki sojusz Litwa zawrze przeciwko Polsce w lipcu 1920 roku. A więc na północy sojuszników niestety, poza Łotwą, której do tej pory nie wymieniłem w gronie tych państw, które podały czarną polewkę dyplomacji polskiej na początku XX roku, ale sama Łotwa nie wystarczyła do przedsięwzięcia jakiejś większej akcji dyplomatycznej na północy Europy. Łotwa wystarczyła tylko właśnie do tego, by wesprzeć operacyjnie ważny sukces polskiego wojska ze stycznia pod wodzą generała Ryza Śmigłego, polegający na opanowaniu Dyneburga, czyli łotewskiego dałga w Pilsu. Polskie wojsko uzyskało połączenie z granicą Litwy i nie musiało się już od tego krótkiego północnego odcinka obawiać okrążenia przez wojska sowieckie. Tutaj Polacy, którzy tam mieszkali w dość dużym skupisku, kilkudziesięciu tysięcy ludzi mogli poczuć się po prostu wyzwoleni przez Wojsko Polskie w styczniu roku 1920 Armaty przeplatały się z dyplomacją, z rozmowami. Polacy dość intensywnie próbowali zabiegać słowem o wsparcie wśród ościennych narodów na wschodzie, natomiast w Belwederze Józef Piłsudski przyjął przedstawicieli rosyjskiej emigracji. Zastanawiam się, z czyjej strony wyszła inicjatywa, czy to nie była przegrana karta dogadywać się z białą, nieistniejącą już Rosją? Inicjatywa należała przede wszystkim do Piłsudskiego, po prostu dlatego, że był w tym momencie silniejszy. A cel tej inicjatywy wyłożył Piłsudski dość przejrzyście, wyznaczając właśnie takie zadanie, czyli nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Białej Rosji, tymi, którzy w ogóle zechcą rozmawiać z Polską, Karolowi Wędziagolskiemu. Otóż powiedział Wędziagolskiemu w końcu 19 roku naczelnik, że Polska nie ma żadnej możliwości, prowadząc walkę z Rosją pokonać tego kraju, czy rzucić go na kolana na trwałe, potrzebna jest w którymś momencie taka ekipa w Rosji, która zechce zaakceptować fakt, że obok istnieje niepodległa Polska, a nawet więcej zaakceptować fakt, że obok może będzie istniała także niepodległa Ukraina, że panowanie strategiczne Rosji nad centrum Europy nie jest konieczne dla istnienia Rosji jako nowoczesnego, demokratycznego państwa. Doświadczenia wojny domowej 19 roku, przegranej przez takich generałów jak najpierw Aleksander Kołczak, potem Anton Denikin, no były pewną lekcją dla przynajmniej części działaczy politycznych Białej Rosji, lekcją, która prowadziła do wniosku, że Ostatnią deską ratunku dla tych, którzy chcą obalić bolszewików może być, a nawet musi być, porozumienie z Polską jako ostatnią realną siłą, która stawia opór bolszewikom we wschodniej Europie. A skoro tak, no to trzeba rozmawiać również o warunkach politycznych tego porozumienia. A więc o tym, że jeśli Polsce uda się starcie militarne z Armią Czerwoną wygrać, to wtedy przedstawiciele owej demokratycznej, zorientowanej na sojusz z Polską Rosji mogliby spróbować podnieść do buntu przeciwko bolszewikom jakąś część elit społecznych, chłopstwa także w Rosji. Chłopstwo bynajmniej nie kochało bolszewików, mówiąc delikatnie, po doświadczeniach, strasznych doświadczeniach tzw. Tak zwanego komunizmu wojennego. A więc w oparciu o te nadzieję wzbudzić rewolucję przeciwko bolszewikom w Rosji i po jej wygraniu no, stworzyć nową władzę na Kremlu, władzę, która mogłaby porozumieć się z Polską. Takie właśnie rozmowy nawiązał Piłsudski z Borysem Sawinkowem i Mikołajem Czajkowskim, wybitnymi przedstawicielami centro-lewicowego ośrodka władzy Białej Rosji. Te rozmowy, toczone w belwederze w połowie stycznia 20 roku, torowały drogę kolejnym spotkaniom, kolejnym umowom, które będą w czerwcu roku 1920 w warunkach toczącej się już bardzo gorącej wojny polsko-sowieckiej. Rosja bolszewicka prowadziła wojnę na wszystkich frontach. Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad wydał odezwę do narodu polskiego do poparcia władzy bolszewików. Czy tego typu działania uważane były przez Piłsudskiego, przez polski rząd za Niebezpieczne, że Polacy dadzą się skaptować? Mówiłem już na początku, że położenie Polski było niepewne na progu roku 1920, ale jednocześnie owa niepewność zderzała się z ogromną chęcią stabilizacji ze strony społeczeństwa i właśnie na styku tych dwóch poniekąd sprzecznych zjawisk, niepewności i dążenia do stabilizacji, propaganda bolszewicka odnosiła sukces. Otóż na przykład Polska Partia Socjalistyczna, która już bynajmniej nie w stu procentach identyfikowała się z polityką Piłsudskiego, głosiła jednoznacznie hasła pokojowe. Zawrzyjmy pokój z Rosją Sowiecką, skończmy wojnę, musimy wreszcie odpocząć. Tu właśnie propaganda sowiecka mogła liczyć na sukces. Z drugiej strony także partie chłopskie, m.in. z Wincentem Witosem na czele, nie chciały, by kolejne dziesiątki czy setki tysięcy synów chłopskich szły na front. Raczej myśleli o tym i przywódcy polityczni partii chłopskich i ich członkowie i zwolennicy, by chłopi mogli realizować reformę rolną, by mogli wrócić do swoich zajęć w polu. Także narodowa demokracja, a więc najsilniejsza w Sejmie partia, choć oczywiście nastawiona była zdecydowanie antybolszewicko, antykomunistycznie, Jednocześnie po pierwsze nie bardzo chciała dalszego wzmocnienia autorytetu Piłsudskiego, a wiadomo było, że w warunkach wojny on jako naczelny wódz może ten swój autorytet ewentualnie umacniać, ale także z powodów bardziej zasadniczych i poważnych narodowa demokracja nie była skłonna poprzeć planów ofensywnych Piłsudskiego, a zwłaszcza stawiania na Ukrainę niepodległą, jako na swego rodzaju bufor, który miał oddzielić Polskę od Rosji, od każdej Rosji, nie tylko od Rosji Czerwonej. A więc wiele sił politycznych w Polsce skłonnych było, jeśli nie do pełnego pokoju z Rosją Sowiecką, tutaj najbardziej Polska Partia Socjalistyczna była za takim rozwiązaniem, to w każdym razie do niepodejmowania wojny. I o to chodziło. Propagandzie prowadzonej przez Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych, Georgija Cicerina, by wszczepiać takie rozdwojenie polskiej opinii publicznej. A mianowicie, by ci, którzy rozumieją, jak Piłsudski, że bez walki z Rosją Sowiecką nie uda się zabezpieczyć polskiej niepodległości, znaleźli się w mniejszości, żeby przeważyła w opinii publicznej postawa pacyfistyczna. Nie walczmy z bolszewikami, zgódźmy się na takie warunki, jakie zechcą nam zaoferować w rokowaniach pokojowych. Ważniejszym jednak celem całej ofensywy propagandowej Cicerina i można powiedzieć całego aparatu państwowego Rosji Sowieckiej było przekonanie zachodniej opinii publicznej do tego, że Rosja Sowiecka oferuje właśnie pokój, że nie ma żadnych planów ofensywnych, że jeśli nie ma jeszcze pokoju we wschodniej Europie, to wina za to spada wyłącznie na polskich imperialistów, czyli na Piłsudskiego, czy na Narodowych Demokratów. To już bez znaczenia dla propagandy Moskwy. I że w takim razie poważne państwa zachodnie powinny zaprzestać jakiegokolwiek popierania Polski, powinny odciąć się od Polski. I rzeczywiście ta propaganda będzie niestety w dużym stopniu skuteczna, przede wszystkim na odcinku brytyjskim. Na nią powoływał się premier David Lloyd George, kiedy całkowicie odrzucił w rozmowach z polskim ministrem spraw zagranicznych Stanisławem Patkiem w końcu stycznia propozycję skierowaną przez polskiego ministra, by Wielka Brytania złożyła jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. Lloyd George powiedział, że jeśli Polska Wykroczy poza granice, jakie przewidują dla niej mocarstwa zachodnie, a mógł tutaj mieć na myśli, nie powiedział tego wprost, ale mógł mieć na myśli właśnie te granice linii Bugu, za którą przecież Polska już była o jakieś 200-300 kilometrów realnie w tym momencie, czyli w styczniu roku 20. Ale jeśli Polska chciałaby się utrzymać na wschód od Bugu, to Wielka Brytania wcale nie będzie gotowa pomóc Polsce, jeśli Armia Czerwona zepchnie Polskę. Za te granice, za linię Bugu. No to oczywiście brzmiało bardzo zniechęcająco. Piłsudski zresztą o tym powiedział wprost do przedstawiciela dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych w lutym 1920 roku, że społeczeństwo polskie przekonuje się Zawsze tradycyjnie nastawione prozachodnio, że w sytuacji konfrontacji z Rosją niestety na zachód liczyć nie można. Tego rodzaju lekcja, smutna lekcja dyplomatyczna wynikająca z misji ministra Patka do Londynu i do Paryża w końcu stycznia 2020 roku rzeczywiście musiała mobilizować Piłsudskiego do tego, by szukać rozwiązania tego dylematu, przed którym Polska stała, przede wszystkim w oparciu o własne siły. Ale jednak... Sama Polska wygrać konfrontacji z Rosją Czerwoną nie mogła. Dlatego ważnym czynnikiem, który pozwolił Polsce przygotować się do tej walki, by nie ulec bolszewikom, było oparcie o Francję. Francja nie była oczywiście zwolennikiem jakiejkolwiek ofensywy polskiej na Moskwę, ale Francja w odróżnieniu od Anglii uznawała, że Polska jest krajem ważnym na mapie Europy, z jednej strony odgrywającym rolę naturalnego sojusznika Francji przeciwko Niemcom. Z drugiej strony może ona blokować realną groźbę ekspansji bolszewickiej do centrum Europy, z której politycy francuscy w odróżnieniu od polityków brytyjskich, od większości polityków brytyjskich zdawali sobie sprawę. Efektem tego stanowiska polityki francuskiej nie było poparcie dla jakichkolwiek strategicznych planów polskich ofensywy przeciwko Rosji Czerwonej. Ale była zgoda na dokonywanie przez Polskę zakupu sprzętu wojskowego. Wystarczy powiedzieć, że Polacy kupili we Francji w pierwszej połowie 1920 roku blisko 1500 armat, kilkadziesiąt tysięcy karabinów maszynowych, kilkaset tysięcy kompletów umundurowania. Tego też w Polsce nie było w tym momencie. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Wspomnienie generała Józefa Hallera o błękitnej armii we Francji. 25 tysięcy ochotników ze Stanów Zjednoczonych, kilka tysięcy z Brazylii i z innych części świata. Polacy, jeńcy, którzy dostawali się do niewoli i znajdowali się w Wielkiej Brytanii, znajdowali się we Francji, znajdowali się we Włoszech. Ostatni, którzy przybyli, to byli ochotnicy z obozów Santa Maria pod Turynem, skąd przybyło 35 tysięcy. Wśród nich byli także ci z Małopolski legioniści, którzy w roku 1917 byli uwięzieni i odesłani na front włoski. Tym sposobem można powiedzieć, że wszystkie dzielnice polskie i wychodztwo dla całego świata zebrało się, żeby utworzyć tę liczbę stutysięcznej armii, którą miałam zaszczyt dowodzić i powrócić z tą armią na łonu Rzeczypospolitej. Powrót do Polski błękitnej armii generała Halera błękitnej od koloru mundurów, to było ważne wzmocnienie militarne naszego kraju generała Halera, który 10 lutego 1920 roku dokonał aktu zaślubin z morzem, rzucając symboliczny pierścień do Zatoki Puckiej. Po mszy świętej, przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i za zaślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany przez Polską ludność Gdańska, który znów będzie polski. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiarnie połączył się z wodami Bałtyku. A na moje zapytanie, czemu się go nie chwycili? Odpowiedzieli proroczo, będziemy go mieli w Szczecinie. Podobno wyrąbano tam przeręble, żeby ten pierścień mógł wpaść do wody. Ten symbol był Polsce potrzebny? To było bardzo oczekiwane przez polskich mieszkańców Pomorza, bo pamiętajmy, że przecież tam mieszkali od pokoleń Polacy. Tam, gdzie wkraczał do tych miast generał dywizji Józef Haller, mianowany w październiku 1919 roku dowódcą Frontu Pomorskiego. Wkraczał w momencie, kiedy po ratyfikacji Traktatu Wersalskiego Polska miała już pełne prawo objąć ten teren zgodnie z postanowieniami z końca czerwca 1919 roku. I tak 18 stycznia wkroczył właśnie na te tereny, najpierw do Torunia, na czele 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następnie udał się generał Haller do Gdańska, gdzie delegacja Polaków mieszkających w tym mieście, na czele z doktorem Józefem Wybickim, wręczyła mu dwa pierścienie platynowe, które miały symbolizować ponowne zaślubiny Polski z morzem. Jeden z tych pierścieni został wrzucony. W Scherembli nie trzeba było kuć, po prostu konny oddział wjechał na lód. Oczywiście nie na głęboką wodę, ale przy brzegu. Także ten lód się pod końskimi kopytami załamywał. I na takim już kruszącym się lodzie potoczył się w pierścień przez lód do morza. Drugi z tych pierścieni, generał Haller, do końca życia żył jeszcze bardzo długo. Zmarł w roku 1960 w Londynie na emigracji nosił na swoim palcu. Ta symboliczna historia, piękna historia utrwalona między innymi na powszechnie znanym obrazie Wojciecha Kossaka była rzeczywiście ważna dla ducha i dla jak później się okaże także ciała Rzeczpospolitej Przynosiła ona jakby pokrzepienie w tym momencie, że Polska no, realizuje linię historyczną wytyczoną już przed 900 laty przez wojów chorobrego, a potem Bolesława Krzywoustego, by nie dać się odepchnąć od morza i jednocześnie przez to morze otwiera się na świat nowoczesny, na świat, którego zasadniczą częścią krwioobiegu są drogi handlu morskiego. To zasadnicze znaczenie dostępu Polski do morza potwierdzi Prędko budowa Portu Gdyńskiego. Warto jednak może dodać, że dosłownie kilkanaście dni wcześniej zakończyła się inna epopeja, także poniekąd związana z polską marynarką, epopeja tragiczna. Mam tutaj na myśli dokładnie 10 stycznia 1920 roku podpisaną kapitulację oddziału polskiego walczącego na Syberii Wschodniej od 18 roku przeciwko bolszewikom. Kapitulacja podpisana pod klukwienną. No właśnie, chodzi o polską dywizję syberyjską pułkownika Waleriana Czumy. Tak, początkowo major Walerian Czuma, młody bardzo żołnierz, ochotnik polskich drużyn strzeleckich, potem wyróżniający się oficer drugiej brygady Legionów, tej właśnie związanej z Józefem Hallerem, który przeszedł razem z Hallerem front pod Rarańczą, i później wśród różnych, można powiedzieć, przygód i okoliczności nadzwyczajnych, jakie towarzyszyły załamaniu się państwa rosyjskiego w 17 i 18 roku, dotarł na Syberię, gdzie spośród tysięcy polskich jeńców z armii austro-węgierskiej czy niemieckiej, którzy znajdowali się właśnie w obozach jenieckich w północnym Kazachstanie czy na Syberii, oraz z Polaków, którzy tam mieszkali jako zesłańcy czy już potomkowie zesłańców, oraz rozmaici przedsiębiorcy, którzy także docierali tam. A więc tej licznej grupy Polaków potrafił major Czuma zorganizować rzeczywiście bardzo silną jednostkę liczącą ponad 12 tysięcy żołnierzy. Ostatecznie na jej czele stanął pułkownik Rumsza i przez wiele miesięcy walczyła ona przeciwko bolszewikom, u boku Białej Armii admirała Kołczaka właśnie tam na Syberii. Ta nieco zapomniana epopeja warta jest przypomnienia z dwóch względów. Jeden symboliczny. To właśnie z walkami dywizji syberyjskiej wiąże się, jakkolwiek to zabrzmi dziwnie, początek polskiej marynarki wojennej. Ponieważ na gigantycznej rzece Ob w zachodniej Syberii dywizja czumy Rymszy Obsadziła, można tak to chyba raczej określić, monitory, czyli takie pływające, opancerzone jednostki, które patrolowały właśnie na obie przestrzeń wodną pod polską flagą. To był w tym sensie początek polskiej marynarki wojennej jeszcze przed listopadem roku 1918. Warto także, jakby dla anegdoty powiedzieć, że wtedy po Syberii Centralnej krążyły pociągi pancerne, właśnie należące do dywizji syberyjskiej Majora Czumy, pod takimi nazwami jak Krakowiak, Polonez. Tak, tak, właśnie warto jeszcze chyba dodać, panie profesorze, że Ci, którzy zostali wzięci do niewoli, w większości zginęli za sprawą także zdrady Korpusu Czeskiego. Rzeczywiście jedną z najważniejszych jednostek walczących przeciwko bolszewikom w XVIII-XIX roku był Korpus Czechosłowacki, złożony z byłych jeńców Armii Austro-Węgierskiej, pochodzenia czeskiego lub słowackiego. Bardzo dzielnie walczący przeciwko bolszewikom w 18 i XIX roku, ale w końcu, Zdecydowali Czesi i Słowacy, że chcą wrócić do domu i porozumieli się z bolszewikami, zostawiając na lodzie Polaków i doprowadzając do ich okrążenia i kapitulacji w styczniu roku dwudziestego pod Krukwienną, 120 kilometrów na wschód od Krasnojarska. I większość wtedy Polaków z dywizji syberyjskiej dostała się do niewoli. Wielu zostało zamordowanych na miejscu oficerów przez bolszewików. Wielu trafiło do obozu, bardzo ciężkiego obozu w miejscowości o nazwie Tajga. Niespełna połowa z tej grupy wróci w ramach wymiany jeńców do Polski po roku 1921. W tym zresztą sam major Czuma. Ale warto i to podkreślić że kilkuset żołnierzy Dywizji Syberyjskiej nie podporządkowało się kapitulacji, ale przedarło się jeszcze tylko bagatela dodatkowe 6 tysięcy kilometrów na wschód. Bo przypomnijmy, ta lukwienna to jest mniej więcej 6 tysięcy kilometrów na wschód od Warszawy. Ale przeszli jeszcze 6 tysięcy kilometrów dalej nad Morze Japońskie i okrętami wrócili do Polski i wzięli udział jeszcze w walkach obronnych w 1920 roku latem, tworząc tak zwaną Brygadę Syberyjską, i znów dopadł ich straszny los. W sierpniu 20 roku kawaleria Czerwonych nie brała jeńców z tej brygady specjalnie, ale mordowała ich na miejscu w okolicach Płocka, Płocławka. O tym trzeba pamiętać, bo słyszymy wciąż powracający w propagandzie rosyjskiej motyw losu jeńców bolszewickich wziętych do niewoli w wojnie w 20 roku z których rzeczywiście około 18 tysięcy na ponad 60 tysięcy zmarło z powodu chorób zakaźnych, głównie tyfusów w polskich obozach jenieckich. Ale strona sowiecka, a obecnie rosyjska, całkowicie pomija fakt, że spośród około 40 kilku tysięcy jeńców polskich, którzy trafili do sowieckiej niewoli, ponad 20 tysięcy, a więc znacznie większy procent niż w przypadku jeńców bolszewickich w polskiej niewoli, Niestety nie przeżył tego doświadczenia, tylko ponad 20 tysięcy Polaków zginęło, zmarło z chorób, z wycieńczenia w niewoli sowieckiej. O nich także powinniśmy pamiętać. I wróćmy nad naszą wschodnią granicę. Sowieci przygotowują totalną ofensywę. Od kiedy Polska, od kiedy Piłsudski wie, że tak będzie? Piłsudski wie to nie na podstawie danych radiowywiadu, bo oczywiście radiowywiad, specjalna jednostka utworzona dzięki specjalistom wywodzącym się jeszcze z armii austro-węgierskiej, a więc ci ludzie, którzy potrafili przy pomocy odpowiednich urządzeń nasłuchiwać i przechwytywać komunikaty przekazywane drogą radiową przez dowództwo średniego i niższego szczebla jednostek Armii Czerwonej stacjonujących naprzeciwko wojsk polskich na froncie, ale przede wszystkim rozpoznanie mentalności i celów strategii bolszewickiej. To, co Piłsudski miał lepiej opanowane niż którykolwiek inny z polityków polskich, czy tym bardziej polityków europejskich. To właśnie pozwoliło Piłsudskiemu całkowicie realnie ocenić sytuację na progu dwudziestego roku. Wiedział, że niezależnie od tego, że Bolszewicy istotnie deklarują wtedy pokój, chęć nawiązania poprawnych stosunków handlowych z Europą Zachodnią, w co wierzy premier brytyjski David Lloyd George i do czego także przekonuje między innymi polityków włoskich. Ale zdaje sobie sprawę piłsudski z tego, że celem bolszewików naprawdę jest dojście do Niemiec czyli wzniecenie na nowo rewolucji w Niemczech, bo tylko wtedy będzie możliwe i pewne zwycięstwo rewolucji na kontynencie europejskim, jest zasadniczym, niezmienialnym dążeniem Lenina i jego towarzyszy w Politbiurze. A po drodze z Moskwy do Berlina, jakbyśmy na to nie patrzyli, jest nieuchronnie Warszawa. I wychodząc z tego właśnie założenia, Piłsudski uznawał, że aby zapobiec temu tragicznemu losowi, Polska musi wyprzedzić ten cios, musi odebrać inicjatywę strategiczną bolszewikom. Zanim ci uderzą, Polska powinna zaszachować ich swoim własnym ruchem. I taki właśnie ruch Piłsudski planował w momencie, kiedy bolszewicy rzeczywiście tego Piłsudski nie wiedział, ale dziś mamy potwierdzenie z archiwów rosyjskich Sam miałem okazję kiedyś znaleźć właśnie ten dokument w rosyjskim archiwum wojskowym w Moskwie. Niezwykle drobiazgowy plan ofensywy przeciwko Polsce naszkicowany przez szefa Wydziału Operacyjnego Sztabu Głównego Armii Czerwonej. Zresztą wybitnego stratega, wyznawcę nauk Klauzewica Szaposznikowa. Szaposznikow, proponując ten plan dowódcy Armii Czerwonej, Siergiejowi Kamieniewowi, a ten z kolei przedkładając go Trockiemu, pisał tak. Sytuacja wojskowo-polityczna zdecydowanie stawia w szeregu naszych otwartych wrogów Polskę, najwierniejszego i najusłużniejszego agenta Ententy, w upojeniu od własnych sukcesów dążącego zarazem do tego, by stanąć na czele wschodniej polityki nosicieli europejskiej kultury. Tak szydził Szapożnikow z Polski. Oczywiście na szyderstwie nie poprzestawał, ale bardzo drobiazgowo naszkicował plan ofensywy z udziałem 200 tysięcy mniej więcej żołnierzy w pierwszej linii, która miała dojść w pierwszej fazie operacji do Brześcia. Co do dalszych faz operacji Szapożnikow oczywiście nie odważył się wychylić poza swoje kompetencje o tym, dokąd ma dojść Armia Czerwona. Mieli zdecydować już wyłącznie politycy sowieccy, a więc Lenin, Trocki. Kamieniew, nie Siergiej, ale Lew Kamieniew, członek Biura Politycznego i Stalin. Panie profesorze, nie wiem, czy użyję dobrego słowa, pasywna, czy pasywna postawa Zachodu wobec Rosji Sowieckiej ośmielała Moskwę i zaostrzała jej apetyt i parcie na Zachód Europy? I tak, i nie. Z jednej strony tak oczywiście, bo przypomnijmy, że ta polityka, którą ogłosił już w styczniu, na początku stycznia 20 roku David Lloyd George, czyli polityka Rozpoczęcia otwartych negocjacji z bolszewikami, poczynając od negocjacji handlowych, została dokładnie 24 kwietnia uznana za oficjalną politykę zwycięskich mocarstw Ententy i ogłoszona na konferencji międzyalianckiej w San Remo. Jako linia polityczna zachodu, a więc rozmawiamy o normalizacji handlowych stosunków z Moskwą, z wysłannikami Lenina. Nie bardzo się to podobało premierowi francuskiemu, ale ugiął się pod presją Davida Lloyd George'a. Starał się tylko podkreślać, że nie powinny być te rozmowy wstępem do uznania politycznego bolszewików, ale tylko powinny być ograniczone do spraw handlowych. No niemniej... Sama oficjalna deklaracja przywódców państw zachodnich, że rozpoczynamy właśnie poważne na wielką skalę rozmowy ekonomiczne z Rosją Sowiecką, oznaczała sukces strony moskiewskiej w tej wielkiej rozgrywce o przyszłość Europy progu roku 20. Z drugiej jednak strony, przede wszystkim Lenin, ale także Trocki, byli bardzo podejrzliwi wobec intencji przywódców państw zachodnich. Uważali, że Lloyd George, skoro zaprasza ich do rozmów, to musi mieć chytry plan, chce ich wciągnąć w pułapkę, a w istocie przygotowuje właśnie Piłsudskiego do uderzenia na związek kilku jeszcze niepołączonych oficjalnie tą nazwą Republik Sowieckich. To właśnie podejrzliwość wobec Antanty wobec intencji Davida Lloyd George'a okazała się dla nas dość szczęśliwa, ponieważ Lenin do końca jakby nie mógł uwierzyć, że Lloyd George, brytyjski polityk, jest gotów całkowicie poświęcić Polskę, całą Europę Środkowo-Wschodnią, byle tylko dogadać się z nim, z Leninem. Dzięki temu nie doszło, właśnie nie doszło do tego porozumienia, gdyby Lenin nastawił się na wyłącznie dyplomatyczny układ z państwami zachodnimi w tym momencie, gdyby rzeczywiście miał intencje pokojowe, tak jak deklarował, to tego rodzaju sytuacja mogłaby być najbardziej zabójcza dla Polski, ponieważ wówczas nie tylko Wielka Brytania wystąpiłaby przeciwko jakimkolwiek próbom obrony militarnej Polski przed żądaniami Moskwy, ale zmusiłaby do tego Francję. Na szczęście dla nas ambicje dyplomacji sowieckiej były inne, takie dokładnie jak przewidywał Piłsudski. David Lloyd George był gotów pogodzić się oczywiście z sowietyzacją Polski, ale oddanie Niemiec pod panowanie ideologii bolszewickiej, to już była rzecz, która zmieniałaby radykalnie balans strategiczny w Europie i na to rzecz jasna Zachód zgodzić się nie mógł i na tym polegało nasze, można powiedzieć, szczęście w nieszczęściu, że ambicje Lenina sięgały maksimum, sięgały zdobycia Europy dla komunizmu. Jak oceniała swoje możliwości bojowe Rosja sowiecka? Może pan profesor trafił w archiwach wojskowych na jakieś dokumenty? No bo rzucała się na taką krucjatę na zachód. Na papierze Armia Czerwona liczyła w połowie roku 1920 blisko 4 miliony żołnierzy. Ale to tylko papierowy tygrys. Ta druga liczba, liczba realnie dających się użyć w walce żołnierzy była wielokrotnie mniejsza. Na odcinku polskim front zachodni w czerwcu 1920 roku osiągnie na papierze 600 tysięcy żołnierzy. To był jeden z dwóch frontów, które miały uderzyć na Polskę, bo drugim był front południowo-zachodni, nieco słabszy. A więc razem przeciwko Polsce na papierze bolszewicy byli gotowi użyć około miliona nie, może nieco ponad miliona żołnierzy, z czego realnie w pierwszym rzucie, czyli takich, którzy z okrzykiem ura mogli z okopów ruszyć na Polaków albo na koniach, ciągnąć za nimi taczanki z karabinami maszynowymi, rzucić się do szturmu na Warszawę. Takich żołnierzy w pierwszej linii bolszewicy mogli użyć może 300 tysięcy. Polska na papierze miała wtedy no już blisko 800 tysięcy żołnierzy, ale z tych 800 tysięcy żołnierzy realnie przeciwko bolszewikom można było wystawić 120-150 tysięcy żołnierzy. Oczywiście sama liczba tych 200-300 tysięcy krasnoarmiejców, którzy przez trupa Białej Polski mieli przejść dalej do Berlina, nie była aż tak imponująca. Natomiast mogła ono odegrać swoją rolę wobec rozkładu ducha walki w państwach europejskich by nie prowadzić żadnej ani minuty dłużej walki przeciwko robotniczej władzy, która utworzyła się w Rosji, która chce wyłącznie dobra robotników. Wierzono w tę propagandę. Może jacyś tam dzicy Polacy będą zagrożeni przez ten atak bolszewicki, ale dobrze im tak, bo Polacy to imperialiści, szlachta, posiadacze ziemscy i księża, czyli sami reakcjoniści. Natomiast bolszewicy na pewno żadnej krzywdy porządnym mieszczanom robotnikom w Europie Zachodniej zrobić nie chcą. I to właśnie nastawienie pacyfistyczne, zresztą całkiem zrozumiałe po ogromnej rzezi I wojny światowej, mogło rzeczywiście torować drogę do sukcesu bolszewikom i na to Lenin liczył wyjść na strategiczną rubież Atlantyku. Jak mówiliśmy, Sowieci grali propagandą, że chcą rozmów pokojowych z Polską. Minister Patek zgłosił w imieniu rządu polskiego gotowość do podjęcia takich pertraktacji Borysowie. Czy to musiało się zakończyć jednak decyzją Piłsudskiego, że trzeba wyprzedzić ofensywę bolszewicką? Rzeczywiście, propozycja ministra Patka przedstawiona 27 marca bez żadnych warunków Polski wielkich. Tylko wyłącznie, żeby zacząć już rozmowy pokojowe, ale zacząć w konkretnym miejscu, w Borysowie. Ta propozycja i jej nieprzyjęcie przez bolszewików pokazuje, że bolszewicy w istocie szykowali się do wojny i że Polska musiała w tym momencie podjąć własną decyzję, jak zareaguje na nieuchronność wojny. Nie jak sprowokuje wojnę, tylko jak zareaguje na nieuchronność wojny. Rosja odrzuciła propozycję rokowań w Borysowie, to jest na terenie wschodniej Białorusi. Stamtąd miała ruszyć największa koncentracja frontu zachodniego, Armii Czerwonej, ruszyć w kierunku Warszawy. Gdyby tam zaczęły się rozmowy pokojowe, no to oczywiście cały ten plan przygotowań militarnych uległby zahamowaniu. I to właśnie pokazało Piłsudskiemu dwulicowość sowieckiej propagandy pokojowej. Niestety tę dwulicowość rozumiał tylko Piłsudski, natomiast bolszewicy umieli skutecznie swoją propagandą przekonać wtedy opinię dużej części, przynajmniej społeczeństw zachodnich, że odrzucenie rozmów w Borysowie jest w istocie winą polską, że to Polacy podyktowali właśnie to miejsce, które dla Armii Czerwonej jest tak niewygodne. I już 29 marca Prawda, czyli partyjny organ, władzy bolszewików oraz rządowe izwiestia, jasno pouczone już o fatalnym dla przygotowywanej ofensywy Armii Czerwonej znaczeniu Borysowa jako miejsca negocjacji, zadeklarowały, że nota polskiego ministra z propozycją rozmów pokojowych jest nie do przyjęcia i przedstawiły ją jako absolutnie sprzeczną z linią pokojową rządu sowieckiego. Historia Żywa w następnej audycji o wydarzeniach kwietnia, maja i czerwca 1920 roku. Roku Cudu nad Wisłą. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Bardzo polecam. Dorota Truszczak, do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14.